Po pierwsze nie mam na imię Felicjan Ani na pierwsze, ani na drugie, ani na żadne Po drugie Adam zaczął ciężko I będzie jeszcze gorzej Jak w filmie Hitchcocka Ale ponieważ powiedział to, co powiedział Ja muszę powiedzieć to, co powiem Zostawił was pewnie z jakimś mętlikiem w głowie Prawda? Widzę po waszych minach Ja taką minę mam Sądzić czy nie sądzić? Temat niełatwy, ale konieczny. Abyśmy mogli rozumieć wolę Bożą i tego, jak to działa. Mam przy sobie przenośny mikrofon, więc jak mnie poniesie, to będę biegać z nim po sali. Zaczniemy od odczytania tego tekstu, który był tutaj już cytowany, z Mateusza, rozdział siódmy. Rozdział siódmy. I na razie dwa pierwsze wersety Tak dla przypomnienia i dla wprowadzenia nas w ten temat Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą Aha i uwaga, to, to co ja mówię nie jest taką reakcją na świeżość spontaniczną Na to co Adam powiedział, żebyście sobie nie myśleli Uzgodniliśmy ten temat i ja to wcześniej przygotowałem, tak więc żebyście nie byli zaniepokojeni w duchu, że ja tutaj coś na gwałturety prostuję, czy gaszę jakiś pożar, nic z tych rzeczy. Nauczamy. Adaś zrobił wstęp, dziękuję Ci e, za ten wstęp, ja teraz zrobię rozwinięcie, a epilog zależy od każdego z nas. Tak więc przeczytaliśmy te dwa pierwsze wiersze, które brzmią, no jak przestroga, ostrzeżenie. Możemy mieć wrażenie, że na podstawie tych dwóch wersetów powinniśmy powstrzymać się od wszelkich opinii, ocen, na czyjś temat. No a powodem tego jest oczywiście nasza niedoskonałość, bo dalej mamy te wersety o źdźble i belce, czy też, jak mówi może bardziej oryginał, inne przykłady, drzazga i belka. No jest różnica między drzazgą, którą czasami trudno nawet zauważyć, ale kuje na belką, i ta belka tutaj opisana to jest krokiew dachowa, czyli to jest taka wielka, wielka belka i oczywiście to jest absurdalne porównanie, to jest jakaś hiperbola, to jest przerysowanie, no bo jak belka może się zmieścić w oku. Jezus tą ilustracją pokazuje, jak bardzo czasami ludzie są w błędzie, osądzając czy sądząc, uwaga, sądząc w niewłaściwy sposób. Ale tuż po tych słowach o niesądzeniu, i o drzazze i belce Mamy słowa o psach i wieprzach Czytałeś to? Nie, przeczytajmy Szósty werset Nie dawajcie psom tego, co święte I nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze By ich snadź nie podeptały nogami swymi I obróciwszy się, nie rozczarpały was Ciekawe, co znaczy słowo snadź? Bo tak na marginesie Ktoś wie? Musimy sięgać do coraz nowszych przykładów. Zadanie domowe. W każdym razie, Jezus mówi, i to zaraz po słowach, aby nie sądzić, aby uważać na obudę, że są osoby, bo przecież nie mówi tutaj o rzeczywistych psach i, i świniach, że są osoby, ludzie, których powinniśmy zidentyfikować, ocenić i sklasyfikować jako psy i wieprze. Czy ja dobrze rozumuję? Ten sam Jezus, który mówi nie sądź, za chwilę mówi są psy i wieprze. A więc ocenia, rozróżnia, klasyfikuje i to negatywnie. Zgadza się? To znaczy, że nie jest to takie bardzo proste z tym niesądzeniem. I co Jezus ma na myśli mówiąc, używając tych właśnie słów? Bo przecież czy powiedzenie o kimś czy określenie kogoś, że jest psem i wieprzem, czy to nie jest osądzenie? No jest. Choćbyśmy się wykręcali, to jest określenie. Oczywiście w, w kulturze, w tradycji hebrajskiej, żydowskiej pies, świnia to były synonimy, to były zwierzęta nieczyste, synonimy ludzi nieczystych, którzy żyją w sposób niegodny ludzi, którzy zapierają się Boga, żyją w sposób niewłaściwy, niepodobający się Bogu.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 Jak oceniać nawet usługujących, nawet tych, którzy mają jakieś przodujące stanowiska w kościele, w Królestwie Bożym? Mówi o fałszywych prorokach i każe wnioskować z owocu. Co to jest owoc? To jest postawa i rezultat życia. Pomyśl, chwilę. Owoc to postawa i rezultat. To jak żyjesz i jakie rezultaty rodzisz w swoim życiu. I to chodzi o Twój charakter. O twoje życie osobiste, o twoją prawość, o twoją służbę. Oczywiście życie rodzinne, zawodowe, integralność naszego życia, czyli spójność tego, w co wierzymy, z tym, co robimy, z tym, jak żyjemy, co deklarujemy, a co czynimy, to jest owoc. I na podstawie tego owocu mamy osądzać każdego człowieka. Gdybyśmy poszli dalej w tekst Ewangelii, to... W Ewangelii Mateusza, w rozdziale osiemnastym, Jezus mówi tutaj o relacjach między wierzącymi. Osiemnaście, piętnaście do osiemnaście, czyli rozdział osiemnasty, wiersze od piętnastego. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, Pozyskałeś brata swego Inne przykłady mówią Uświadom mu, że grzeszy Więc napomnienie, upomnienie To jest nie tylko zwrócenie uwagi Ale uświadomienie tego, na czym ten grzech polega Tak, żeby ten człowiek zrozumiał Wiecie, bo czasami Coś, co dla nas jest grzechem Ten człowiek tego nie widzi Nie rozumie, nie dostrzega Jego sumienie go nie osądza, nie oskarża Może nie mieć z czymś problemu Albo nie dostrzegać, że ma problem Dlatego nasza praca powinna iść w stronę uświadomienia. Jeśli by Cię usłuchał, pozyskałeś, brata. Jeśli by zaś nie usłuchał, to co? Czytamy dalej, weź dwóch, jednego lub dwóch, jeszcze z nimi, a potem jeśli i to nic nie da, powiedz Kościołowi, jeśli by Kościoła nie posłuchał, niech będzie jak pogani nicelnik. Uwaga, pogani nicelnik, więc ktoś, kto musi się nawrócić. I uwaga, my tutaj tym naszym osądem nie skazujemy go na piekło Musimy to rozumieć My nie mamy mocy skazać go na piekło my, my, my mamy obowiązek Ocenić jego postępowanie, jego zachowanie Owoc jego życia Określić swój stosunek do tego, co ten człowiek robi I ma być dla nas jak ktoś, kto ma się nawrócić I Bóg będzie go sądził I Pan powiada, co byśmy związali na ziemi Będzie związane w niebie To jest wielki autorytet w mocy Kościoła Pan honoruje to Daje autorytet, daje mądrość Daje namaszczenie Kościołowi Abyśmy mogli we właściwy sposób W takich sytuacjach postępować Wiecie, trzeba mieć Odwagę i miłość do takiego postępowania I mądrość Wielu jest odważnych Ale czy jesteśmy też Miłujący To nie jest łatwo zwrócić komuś uwagę Upomnieć, uświadomić grzech Nie lubię takich rozmów Wszystko we mnie mówi Daj sobie spokój a może nie osądzaj, a jeszcze czas. Tak Jezus mówi, że czas jest potrzebny. W przypadku historii o drzewie, które nie rodziło owoców, ogrodnik nawoził z nadzieją, że ono przyniesie owoc w przyszłości, ten czas czasami jest potrzebny, ale musimy być świadomi i obserwować, czy dobre owoce są rodzone. I teraz wracając do Ewangelii Mateusza, rozdział siódmy tych na początku cytowanych słów, Pana Jezusa. Jezus używa tutaj pewnego sformułowania i za chwilę dokładniej dowiemy się jakiego. Tutaj mówi o sądzie. Sąd to jest oskarżenie, obrona i wyrok. Sąd polega na tym, że jest oskarżenie, zarzut, jest możliwość obrony i wtedy jest wyrok. Jezus mówi tutaj o takim właśnie sądzie, który polega na tym, że jest oskarżenie używa takiego słowa jest wyrok, ale nie ma obrony więc brakuje bardzo istotnego elementu elementu poznania wszystkich okoliczności które mogą zmienić obraz pojmowania sprawy które mogą zmienić ocenę osoby, którą sądzimy czy próbujemy sądzić i to jest tak jak w dobrej powieści czy kryminale na przykład Hitchcocka, dzisiaj już przytoczonego. Dobre, dobrze zrobiona powieść sensacyjna czy kryminał na początku wskazuje na winę kogoś zupełnie niewinnego, jak się okazuje w scenie finałowej. Ale my wszyscy i ogół aktorów grających w tym czy, czy postaci książkowych, wszyscy są przekonani, bo wszystko świadczy na niekorzyść tej osoby czy tych osób. Ale później następuje zwrot akcji, bo Dochodzą nowe okoliczności. I wtedy mając nowe poznanie, nowe zrozumienie, jesteśmy w stanie zupełnie inaczej spojrzeć na tą sytuację. Użyję jeszcze później pewnego bardzo ciekawego i drastycznego przykładu. I też Adam powiedział o Jezusie i jawnogrzesznicy. Ewangelia Jana, rozdział 8, mówi nam o tej historii, między pierwszym a jedenastym wersetem. Zauważcie, że ta kobieta była osądzona zgodnie z prawem. I uwaga, Jezus nie zanegował jej winy Jezus nie podejmował się jej obrony Mówiąc, nie, ona jest niewinna Wiecie, ona była, miała ograniczoną poczytalność Albo była w pomroczności jasnej Albo jeszcze była pod jakimś przymusem Nic z tych rzeczy Jezus nie neguje jej winy Ani słuszności ich sądu, ale Wiecie, w tej rozmowie ja dostrzegam Że Jezus w mistrzowski sposób Wskazuje na belkę w ich oku. I wydaje mi się, że możemy takie cztery wnioski z tej lekcji wyciągnąć. Po pierwsze, ludzki sąd, nawet oparty o prawo, nie rozwiązuje istoty sprawy, ponieważ ten sąd każe grzesznika, ale nie rozprawia się z grzechem. I ten sąd w tym przykładzie każe człowieka, ale nie załatwia problemu grzechu. Ten grzech dalej jest. Więc najprościej, uderzyć grzesznika, zabijemy grzesznika, nie będzie grzechu. Ale czy to jest rozwiązanie, o jakie Panu Bogu chodzi? Zgodnie z tą historią na pewno nie. Po drugie, Jezus nie rozprawił się z tą kobietą, ale z jej grzechem. Co powiedział jej na koniec tej, tej rozmowy? Pamiętacie? Idź i więcej nie grzesz. Nikt cię nie potępił? Idź i więcej nie grzesz. To nie było... Wiecie, ułaskawienie, amnestia, nadzwyczajne złagodzenie Jezus mówi, no jesteś winna, tak mówi prawo Ale idź i więcej, nie grzesz Po trzecie, z tej historii dowiadujemy się, że wszyscy jesteśmy grzeszni Dlatego wszyscy zasługujemy na karę Tak jak ci ludzie, którzy być może już w dłoniach mieli kamienie Wszyscy jesteśmy grzeszni, a więc wszyscy musimy w sposób bardzo rozsądny i odpowiedzialny podchodzić do kwestii sądzenia czy osądzania. I po czwarte, oni, ci ludzie, oskarżyciele, oni sądzili tą kobietę, a Jezus osądził ich. Dostrzegacie to? Jednym zdaniem zamienił oskarżycieli w oskarżonych. I to nie On ich oskarżał, ale ich własne sumienia. Tylko Bóg może w taki sposób zmienić beznadziejną sytuację, sytuację pełną nadziei dającą lekcję i mądrość wskazującą jak można zło zamienić w dobro i ta lekcja uczy nas ostrożności w osądzaniu osoby i mądrości w osądzaniu czynów zauważcie, że mamy człowieka i czyn oczywiście czyn i człowiek są nierozłączny no bo czyn nie istnieje samodzielnie jest człowiek, który coś czyni człowiek i czyn to jest jakaś całość. Ale musimy skupić uwagę i zwrócić na to, czy zajmujemy się człowiekiem, czy czynem, którego się dopuścił. Oczywiście człowiek ponosi konsekwencje, nie czyn, bo czyn jest tylko czymś, co, czego się dopuścił, co zrobił. Ale według tej lekcji, według tego, co przekazuje nam Jezus, nasza uwaga i starania powinny być skupione na czynie, tak aby pomóc człowiekowi. Nie zająć się człowiekiem, niezależnie co dalej z jego czynem, ale zająć się czynem, aby ten człowiek już szedł i nigdy więcej nie grzeszył. To jest istotą Ewangelii. Nie pałką przez głowę i do widzenia, ale zająć się czynem tak, aby ten człowiek mógł dalej żyć i to w sposób prawy. Trzy wersety teraz przeczytam, nie będę ich zbyt długo komentować. Psalm 119, werset 66. Psalm 119, werset 66. Modlitwa. Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim. Ciekawa modlitwa. Czy kiedykolwiek w życiu modliłeś się taką modlitwą? Naucz mnie trafnego sądu i poznania. To jest bardzo ważna umiejętność. Drugie miejsce. Rzymian 12, 2. Nie upodobniajcie się do tego świata Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego Abyście umieli rozróżnić Inaczej rozsądzić Co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe Rozsądzić Rdzeniem tego słowa jest sąd Sądzenie Choć pewne niuanse są istotne Zaraz o tym powiem Trzecie miejsce, Hebrajczyków 5:14 Pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania lub inaczej rozsądzania dobrego i złego Trzy różne miejsca, modlitwa, zalecenie dla umysłu i wskazanie na tych, którzy są dorośli Oczywiście dorośli w sensie duchowym, mentalnym, bo czasami człowiek całkiem niedawno nawrócony do Pana może mieć więcej mądrości niż ktoś, kto jest dłużej wierzącym, ale się nie rozwija. Stoi w miejscu, bo się cofa. I musimy też pamiętać, że w życiu codziennym na ogół lepszy, trafniejszy osąd mają osoby doświadczone Wykształcone w jakiejś dziedzinie Jeżeli mówimy o różnych dziedzinach życia Na przykład rodzic, który lepiej zna swoje dzieci Niż zdecydowanie większość ludzi Czy wszyscy ludzie spoza rodziny Choć rodzic też może popełniać błędy, których nie widzi Taką osobą może być wychowawca Taką osobą może być terapeuta, lekarz, trener Duszpasterz, lider, dowódca, kierownik są to osoby, które z powodu dojrzałości życiowej, wykształcenia, wiedzy, umiejętności, kompetencji nabywają tych umiejętności, aby trafniej oceniać w swojej profesji czyjś stan. Nieustannie stajemy w sytuacjach, w których musimy ocenić czyjąś wypowiedź, czyjeś zachowanie się, czyjąś radę, czyjąś opinię, czyjąś propozycję, prośbę Musimy też ocenić kazanie, książkę, którą przeczytaliśmy, czy czytamy. Musicie ocenić to kazanie, które teraz słyszycie. I niektórzy już, już ocenili je. Ci, którzy słodko śpią, już wydali ocenę. Niektórzy czekają w napięciu na puentę. No, ciekawe, czy się nie złapie we własne słowa. Ciekawe. Też jestem ciekawy. Jedna bardzo ważna uwaga o tym wspomniałem, ale chcę powtórzyć. Mamy skłonność do pewnego generalizowania w rozmowach z ludźmi. To szczególnie dotyczy ludzi, którzy są nam bliscy w relacjach rodzinnych, czy też w relacjach kościelnych, w przyjaźniach. Kiedy ktoś robi coś złego, mamy skłonność, aby mówić, bo ty taki jesteś. Myślę, że to i też wszystkie terapie wskazują na to, że nie możemy skupiać się na tym, aby kogoś etykietować, bo ty taki jesteś, ale musimy skupić się na tym, co on zrobił konkretnego. Bo ty to zrobiłeś, bo ty to powiedziałeś. Nie, bo ty taki jesteś, ale popatrz, co zrobiłeś. Popatrz, do czego doprowadziłeś, czego się dopuściłeś. I aby bardziej rozjaśnić całe to zagadnienie sądzenia, rozsądzania, osądzania, Musimy wiedzieć, że w Grece, czyli w oryginalnym języku Nowego Testamentu, używane są trzy słowa, trzy różne słowa, które tłumaczone są jako sąd, osądzanie, rozsądzanie. I akurat w języku polskim, który jest językiem bardzo bogatym w określenia, możemy określić coś bardzo precyzyjnie, dobierając mnóstwo słów pokrewnych, synonimów, Akurat w języku polskim jest to uchwytne. To pierwsze słowo, które czytaliśmy z Ewangelii Mateusza z siódmego rozdziału, kiedy Jezus mówi nie sądź, to słowo brzmi krino. Krino oznacza sąd w znaczeniu wyroku sądowego, a więc wydanie wyroku na kimś, zdefiniowanie kogoś już takie ostateczne. I to słowo spotykamy w zasadzie najczęściej w Ewangeliach z ust samego Jezusa. I to słowo krino, sąd, mówi na przykład o sądzie ostatecznym. Świadomość tego powinna wskazać nam, że to słowo rezerwujemy raczej dla Boga, dla Pana i na ten sąd, który On wymierzy. Sąd wieczny, czy też sąd, który teraz przechodzimy z Jego ręki. To jest słowo krino. Drugie słowo jest pokrewne, ale brzmi diakrino, więc z takim przedrostkiem dia ono oznacza najbardziej trafnie czy bliskoznacznie w języku polskim rozsądzić. Czy jest różnica między słowem sądzić, sąd a rozsądzić, rozsądek duża, nie zawsze to wychwytujemy. I czasami Słowo Boże mówi, abyśmy rozsądzili, kierując się rozsądkiem, a nie sądzili, kierując się chęcią kary, sklasyfikowania człowieka. A więc diakrino nie oznacza takiego sądu z wyrokiem, ale oznacza odniesienie się do jakiejś sytuacji, osoby. To słowo oznacza też oddzielić, zdecydować, zastanawiać się, prowadzić jakiś dialog, spór. To diakrino. Taki jeden Przykład użycia tego słowa z bardzo wielu Pierwszy list do Koryntian 11:31. To jest fragment mówiący o wieczerzy pańskiej, o sądzeniu, o osądzaniu. Pierwszy do Koryntian rozdział 11 i wiersze 31 i 32. Czytajmy. I to brzmi tak: bo gdybyśmy sami siebie osądzali I tu jest właśnie to słowo diakrino Czyli rozsądzali, jak mówią inne przykłady, Badali, jak też inne, niektóre przykłady używają Nie podlegalibyśmy krino, sądowi, sądowi Pana Jest różnica? Gdybyśmy sami siebie rozsądzali, badali Wtedy Bóg nie będzie nas sądzić gdy zaś jesteśmy sądzeni, krino, czyli ten surowy sąd przez Pana, to znaczy, że nas wychowuje. A więc jeśli nie badamy samych siebie, nie rozsądzamy samych siebie, spotyka nas sąd. I to nie jest mowa o sądzie ostatecznym, bo wtedy już będzie za późno, ale sąd, który Bóg zsyła teraz na wierzących, aby ich uzdrowić, aby ich zatrzymać w złej drodze, aby poprawić. Tak więc naszym zadaniem wobec nas samych jest siebie rozsądzać Podoba mi się to, że rozsądzanie wiąże się z rozsądkiem. Trzecie słowo, również podobne, ale inny przedrostek. Anakrino. Krino, diakrino, anakrino. W naszym języku też. Sądzić, rozsądzić, osądzić. I właśnie to słowo anakrino, najbardziej, najtrafniej w języku polskim oddaje to słowo osąd, osądzić kogoś. Jest to wydanie zdecydowanej, ostrej opinii na czyjś temat. Może nie jeszcze wyroku, ale po prostu opinii. Felicjan chyba nie ma lustra w domu. Ja mam, chyba widać. Nie widać? No powiedzcie, że widać. Dziękuję. W tym samym liście do Koryntian pierwszym Paweł posługuje się tym słowem kilka rozdziałów wcześniej. Rozdział czwarty, zajrzyjmy jeszcze. Troszkę cierpliwości. Myślę, to jest ważne, żebyśmy tak cierpliwie przez, to, przez ten tekst przebrnęli, przeszli, a to nam pomoże... Całość, wiecie, uchwycić. Początek rozdziału czwartego, trzeci i czwarty werset. W ogóle ten list Paweł pisał trochę w swojej obronie, ponieważ Koryntianie, niektórzy z nich, mieli kiepskie zdanie o Pawle. Mówili, co to za apostoł, jego go nie respektujemy, jak on wygląda, wygląd lichy, chyba lustra nie ma w domu, Mowa do niczego Więc takie zarzuty, takie osądy pojawiły się To właśnie oddane jest w tym e, słowie Anakrino Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia Czy wy mnie sądzić będziecie I tu jest słowo anakrino Czy wy mnie osądzać będziecie A więc to nie jest ten wyrok taki, wiecie, ostateczny z klasyfikacją To nie jest też takie rozsądzanie zachowania Paweł, Tylko taka, wiecie, rzucona, chlapnięta opinia A bo Paweł to jest taki o... Nie lubię tego gościa A nie lubię tego kaznodziei no Nie masz obowiązku wszystkich lubić Ale czy musisz o tym wszystkim mówić? To jest anaklino. Jak nie lubisz, to nie słuchaj Chyba, że dostrzegasz Niebezpieczną herezję, wtedy mów Ale jeśli po prostu nie lubisz to, to nie lub sobie, twoja sprawa Nie ma najmniejszego znaczenia Paweł pisał i to jest bardzo ciekawe Słuchajcie, nie ma dla mnie znaczenia czy Jak wy mnie osądzacie Wygląd, mowa... Jeszcze inne sytuacje, jakieś to, co macie do mnie, mnie to nie rusza. Czy jakiś inny sąd, ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę, albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem. I to jest słowo krino w tym piątym. Przeto nie sądźcie przed czasem. I tu Paweł przechodzi do kwestii sądzenia pochopnego takiego wydawania wyroków, zanim poznamy wszystkie okoliczności zanim dokładnie zbadamy sprawę Stary Testament mówił na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków, oprze się każda sprawa, kiedy nie było dwóch lub trzech świadków, nie można było przeprowadzić procesu, rozprawy dzisiaj czasami nie trzeba żadnych świadków wystarczy pomówienie w czasach medialnej histerii bełkotu, wystarczy coś rzucić w telewizji czy w internecie że się rozejdzie piorunem w Nowym Testamencie czytamy jeszcze o pewnych niewłaściwych kryteriach oceniania Jezus mówił, nie sądźcie według ciała Na przykład w Ewangelii Jana, w rozdziale 8 Ja myślę, że Żydzi mieli pewne oczekiwania co do tego, jaki ma być Mesjasz Jak w ogóle ma wyglądać Przecież Mesjasz to musi być jakiś taki mocny gość Musi mieć wygląd reprezentacyjny Musi wzbudzać respekt Przecież on będzie rządzić narodami to jakże cieśla z Galilei miałby być jakimś Mesjaszem. Czytamy też, że zanim Dawid został królem, Bóg posłał do jego domu proroka Samuela. Jeżeli chcecie, zajrzeć do tego miejsca. To jest pierwsza Samuelowa, rozdział 16. Ta historia tam jest opisana. Pierwsza Samuela, rozdział 16, szczególnie wersety 6 i 7. Przed Samuelem przechodzili kolejno synowie, jest bracia Dawida. Dawid był w tym czasie poza domem, w polu, pas w czode. i za każdym razem Samuel myślał sobie, o, to pewnie ten. A dlaczego? Bo ten był wysoki, ten urodziwy, ten silny. O, Ten by się nadawał na króla. Patrzcie, jaki, jaki ma tutaj bicepsy. Jaki przystojny. Ale Bóg za każdym razem mówił, nie, nie, nie, to nie ten. Samuel patrzył na to, co zewnętrzne. Nawet taki Boży mąż miał chwilę niewłaściwego oceniania, rozsądzania. I Bóg wskazał na Dawida. Sądzenie według ciała to jest też ocenianie ludzi właśnie na podstawie ich naturalnych predyspozycji, które czasami są bardzo mylne, ale też pewne spory, o których pisał Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 14. To jest ten rozdział, gdzie mamy definicję królestwa Bożego, że to nie pokarmi napój. Ten rozdział 14 zaczyna się przez Pawła, aby nie oceniać kto jest lepszy? Ten, kto je jarzyny same, nie je mięsa? Czyli wegetarianin, czy też mięsojad? Kto jest lepszy? Wegetarianie oczywiście uważali, że są lepsi, bo przecież my nie jemy mięsa. Mięsożercy gardzili tymi, którzy jarzynę trawę jedzą, co to za ludzie? Anemicy. Oczywiście do tego była cała duchowa ideologia, dobrana, więc to nie tak tylko na poziomie menu stołowego, ale na poziomie duchowym to wszystko się rozgrywało. Argumenty, teologia. Niektórzy święcili szabas. Inni tego nie robili. No i znów był spór. Święcić, nie święcić. Jakieś inne dni z kalendarza żydowskiego. Niektórzy uważali, że należy przestrzegać. Inni, że nie. Paweł mówi, nie osądzajcie. Nie osądzajcie. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu, nie krytykujcie, ktoś chce, niech święci, ktoś nie chce, niech nieje. Państwo jesteście. Kapitalna sprawa. Wolność. Ale ta wolność rodzi czasami właśnie takie podłoże do tego, żeby łatwo kogoś ocenić. Czasami w kościele również ludzie oceniani są według stanu posiadania. Jakim samochodem podjechali? Czy są w armanim, czy w tanim armanim? Jak opisał o tym? w swoim liście, rozdziale drugim, że gdy przyjdzie na wasze zgromadzenie, do waszej synagogi dosłownie, człowiek ubrany w kosztowne szaty ze złotymi pierścieniami na palcach. Ja specjalnie ściągam przed kazaniem, żeby, żeby was nie kuło w oczy, ale już pierwsze miejsce zajmuje. A wy powiedzielibyście, a proszę bracie, czy siostro, czy proszę pan, tu ład, miejsce ciepło przy grzejniku, o z tej rury dmucha ciepło, tam nie, tam jest zimno i przyszedłby też taki człowiek, który chyba częściej do nas przychodzi niż ci pierwsi bardzo tani, prawie armani i wtedy ten człowiek no gdzieś tak staramy się go ulokować maksymalnie z tyłu żeby nie psuł widoku, atmosfery i w ogóle Jakob mówi, jesteście fałszywymi sędziami to jest trudne, oduczyć się takich nawyków Oczywiście wiadomo, że ktoś, kto ma jakieś stanowisko, jest znaną osobą Wiadomo, że taka osoba wzbudza zainteresowanie Stąd tzw. celebryci zarabiają kokosy, dlatego że są znani Fajnie jest być znanym, bo można na tym zarobić Nie trzeba być specjalnie mądrym, wykształconym Ale jak jest się znanym, to już jest jakiś kapitał Dobrze, że my jesteśmy znani temu, który prawdziwie wynagradza Czasami sąd może być przedwczesny, jak właśnie kiedy nie znamy wszystkich okoliczności. W podręczniku do psychologii pamiętam pewien przykład z czasów jeszcze studenckich. Ja, nie, być może już się dzieliłem kiedyś tym przykładem. Wyobraźcie sobie sytuację: Jedzie przez miasto autobus, pełen ludzi. Jest w tym autobusie ojciec z małym dzieckiem, synkiem, może czteroletnim. I ten chłopak zachowuje się bardzo niewłaściwie. Skacze po siedzeniach, biega po autobusie, wykrzykuje, szarpie tatę, przepycha się między ludźmi, a tata siedzi obojętny, patrzy w podłogę, przez okno. Wiecie, przez minutę to można znieść. Ale po paru chwilach pasażerowie zaczynają czuć się niefajnie, zerkają na tego tatę i zaczynają myśleć sobie, co to za człowiek, dlaczego on tego dziecka, już gorsze słowa niż dziecko się pojawia, nie przypilnuje, nie strufuje. Dlaczego go nie wychowuje? No i kiedy ta sytuacja trwa dość długo, ludzie są już umęczeni, w końcu ktoś zwraca uwagę, mówi, proszę Pana, zająłby Pan się swoim dzieckiem, nie widzi Pan, jak się zachowuje, przeszkadza nam, hałasuje, przepycha się, jeszcze sobie krzywdę zrobi. Jak, jaki ojciec w ogóle z Pana? Ten ojciec podnosi oczy i mówi do tej osoby, właśnie wracamy ze szpitala. On dowiedział się, że zmarła mu matka. Autobus ucichł. Opiec dalej biegał. I nagle to, co było łatwe w osądzeniu, stało się wręcz usprawiedliwione. Pojawiło się współczucie. Komuś zaszkliły się oczy. Jak bardzo możemy się mylić czasami w pochopnym osądzie. Jak bardzo trzeba mieć wrażliwość i starać się zdobyć tą wiedzę, która jest potrzebna do tego, żeby poznać. Poznać prawdę o danej sytuacji, o sobie. Naucz mnie, trafnego sądu i poznania. Trafnego, niepochopnego. Szukajmy sprawiedliwości Królestwa Bożego. Sprawiedliwość wiąże się z sądem. Pamiętajmy o różnicy między sądzeniem, rozsądzaniem i osądzaniem. I we właściwych proporcjach, we właściwych okolicznościach stosujmy to, co jest właściwe i potrzebne. Niech Bóg nam błogosławi i niech Pan wyjmie wszystkie belki z naszych oczu. Amen.